Pod namiotem słowa. Zaprezentuję dzisiaj ostatni już fragment do Najświętszej Panny Marii Litania Kamila Cypryjana Norwida. Że ten co zstąpił do swego podnóża i z koron wybrał koronę cierniową. W tobie jednego miał anioła stróża, choć mógł zasłonić się ich tysiącami. O, przeanielska aniołów królowo, módl się za nami. Więc... W patriarchów, jaśniejącym kole, przyświecająca proroków, churowi, i z apostoły przy tym samym stole siedząca, gdzie się dziwili mistrzowi, więc współwydana na poszturch oprawców, krwią spluskanymi trzciny i łokciami. O męczenników pani, i wyznawców, módl się za nami. Od lilii polnej do tych ze skrzydłami białymi w niebie jaśniejących gości, królowo wszelkiej tworów dziewiczości, módl się za nami. Od patriarchów aż do niewinności, co dziś z kolebek modli się rączkami, Królowo wszystkich świętych i świętości Módl się za nami Kraju Co jako syna Twego szata Porozrywany na wiatrach u lata Ludu co rodzi się złe z wyczerpnięciem, co rozpoczyna mękę niemowlęciem, a kona wieki i skonać nie może. Czemuś opuścił mnie, wołając, Boże ludu. Co świata rozrządzał połową i nie ma grobu ze swymi orłami. O matko dobra ty, polska królowo, módl się za nami.